Zapraszam państwa dziś od 11.00. Róża Świadczeńska. Autopromocja. Minęła ósma. Słuchają państwo programu drugiego polskiego radia. Przed mikrofonem Marcin Witan. Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Najważniejsze święto w kalendarzu liturgicznym obchodzone przez chrześcijan zachodnich i część wiernych kościołów wschodnich. Zapraszamy na nabożeństwo Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Parafii łaski Bożej w Ostrudzie. Liturgię poprowadzi superintendent okręgu mazurskiego ksiądz Waldemar Egert, a kazanie wygłosi ksiądz Zbigniew Kamiński, sekretarz Senodu Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Imię Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Tak mówi zmartwychwstały. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. A zatem gdzieś jest o śmierci żądło Twoje, gdzieś opiekło zwycięstwo Twoje. Żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Drogie siostry i drodzy bracia, Chrystus z martwych zmartwychwstał. Alleluja! W ten święty dzień gromadzimy się w Domu Bożym, aby świętować zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością i nadziei nad zwątpieniem. Witam Was serdecznie i radośnie w tym Domu Bożym na Wielkanocnym Nabożeństwie. A razem z Wami witam też wszystkich radiosłuchaczy, zgromadzonych przy radioodbiornikach, którzy za pośrednictwem Polskiego Radia wspólnie z nami w ten świąteczny poranek wielkanocny uczestniczą w naszym nabożeństwie. Pan zmartwychwstał! Radziwie zmartwychwstał! Alleluja! Radujmy się, bo Chrystus pokonał śmierć i otworzył nam drogę życia. Niech radość zmartwychwstania napełni nasze serca, a spotkanie ze zmartwychwstałym Panem umocni naszą wiarę. Rozpocznijmy to święte nabożeństwo w duchu wdzięczności i uwielbienia. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. Śpiewajcie Panu, bo uczynił wielkie rzeczy. Niech raduje się niebo i weseli ziemia. Dzięki niech będą Bogu, który daje nam zwycięstwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, aleluja. Niechaj za dźmią Módlmy się, Wszechmogący i Wieczny Boże, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za zwycięstwo życia nad śmiercią, które objawiłeś w zmartwychwstaniu swojego Syna. Ty przez Jego triumf nad grobem pokonałeś grzech i śmierć i otworzyłeś nam drogę do życia wiecznego. Spraw, abyśmy w radości uwielbili Twoje imię i żyli nadzieją zmartwychwstania przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Boże miłosierny, wyznajemy przed Tobą nasze grzechy. Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie myślą, słowem i uczynkiem. Nie kochaliśmy Cię z całego serca, ani naszych bliźnich, jak samych siebie. Przebacz nam ze względu na Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Odnów nas przez Ducha Świętego, abyśmy żyli na Twoją chwałę. Amen. W i bracia, skoro żeśmy wyznali nasze grzechy, wysłuchajmy teraz słów o przebaczeniu które jest zwiastowaniem łaski Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chrystus został wydany za nasze grzechy i wzbudzony z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Każdy, kto wierzy w Niego, otrzymuje przebaczenie grzechów. Amen. Możemy usiąść? Drodzy, i otwórzmy teraz nasze śpiewniki na pieśni, która jest pod numerem 176. Jezus żyje z Nim i Ja. Powstańmy do modlitwy. Panie, poślij swojego Ducha Świętego, abyśmy słuchając Twojego słowa poznali Twoją wolę i wiernie za nią podążali. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Amen. Poprosimy teraz o kartkę z wieczernika. Niedziela 5 kwietnia. Jezus zmartwychwstał.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 Pastor opowiadał o tym, jak Maria Magdalena i inna Maria udały się do grobu Jezusa. Zastały odsunięty kamień i spotkały anioła pańskiego. Następnie zadał retoryczne pytanie, co anioł powiedział kobietom? Ku zaskoczeniu wszystkich moja pięcioletnia córka wykrzyknęła, Jezus zmartwychwstał. Powiedziała to tak żarliwie i niewinnie, że pastor pochwalił jej zapał. Nie zapomnę tej chwili. Moja córka dowiedziała się o życiu Jezusa i Jego zmartwychwstaniu podczas szkółki niedzielnej. Znała odpowiedź na to pytanie i z dumą ją wypowiedziała. Jej pełna entuzjazmu reakcja była dla mnie wielką radością. Od dzieci możemy nauczyć się, jak być świadkami Słowa Bożego i głosić je każdemu człowiekowi. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, który nas kocha. Modlitwa. Dziękujemy Ci, Boże, za błogosławieństwo, jakim są dzieci i za wszystko, czego uczą nas one o wierze w Ciebie. Amen. Myśl dnia. Przyjmę miłość Boga do mnie jak dziecko, całym sercem. Intencja modlitewna o dzieci w Twoim zborze. Zmówmy pieśń paschalną, którą odnajdziemy na stronie 525 w naszych śpiewnikach. Pieśń paschalna, strona 525. Powołani do wolności, do nowego życia wyznajemy, że Jezus Chrystus został wydany za nas jako baranek paschalny. Dziękujemy więc uroczyście, wolni od starego kwasu złości i przewrotności, szczerości i prawdzie. Chrystus umarł za nasze grzechy i złożono Go w grobie, a On na trzeci dzień zmartwychwstał, jak zapowiedziało Pismo. Wiemy, że wszyscy ludzie muszą umrzeć jako potomkowie Adama, ale za sprawą Chrystusa wszyscy, którzy do Niego należą, będą przywróceni do życia. Amen. Drodzy, wysłuchajmy teraz słów Pisma Świętego, które dzisiaj będziemy czytać. Pierwszy tekst Dziejów Apostolskich z rozdziału 10, drugi z listu Apostoła Pawła do Kolosan i z Ewangelii według świętego Jana.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 nam, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu. Przekazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że On jest ustanowionym przez Boga sędzią żyłych i umarłych. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, że każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Amen. Amen.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 Wtedy się mi wy okażecie razem z Nim w chwale, tyle słów drodzy nauki apostolskiej, a teraz szacunku dla Bożego Słowa, słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Powstańmy i wysłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana, rozdział 20 od wiersza 1 do 18.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 Bogu niech będą dzięki. Błogosławieni drodzy są ci, którzy słuchają słów Bożych, zachowują je w sercach swoich. Amen. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę składem apostolskim. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna i Jego jednorodzonego. Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczon pod polskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pobrzegą. Wstąpił do piekiel, trzeciego dnia z zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy oka Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z i żywot wieczny. Amen. Zajmijmy miejsca i przesłuchaniem tego wielkanocnego, pełnego życia, kazania, które wygłosi do nas ksiądz pastor Zbigniew Kamiński. Śpiewajmy pieśń, która jest pod numerem 179. Mam żyjącego Zbawcę. Łaska Wam i pokój od Boga Ojca naszego i od Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boże Ojcze, korząć się u Twoich stóp, dziękujemy Tobie za ten radosny, wspaniały poranek zmartwychwstania Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Prosimy Ciebie o to, aby ta radość zmartwychwstania zapanowała w sercach naszych Udzieliła się nam, abyśmy w tym duchu radości potrafili zwiastować światu, że Ty żyjesz, że jesteś wśród nas i że dla nas stałeś. I za to Ci dziękujemy. Dla chwały Twojej. Amen. Amen. Zajmijmy nasze miejsca. Siostry i bracia, okres wielkanocny rozpoczyna się o zachodzie słońca, wigilię wielkanocną. I trwa aż do Pięćdziesiątnicy, czyli do świąt, zesłania Ducha Świętego. To najbardziej radosny i uroczysty okres chrześcijańskiego roku. Skupia się na zmartwychwstaniu, potem na wniebowstąpieniu Chrystusa, a na końcu na zesłaniu Ducha Świętego. O tym świadczy i Ewangelia świętego Jana dzisiaj czytana, a także dzieje apostolskie, Cały drugi rozdział przypominają nam o tym wydarzeniu. W czytaniach liturgicznych lekcja ze Starego Testamentu zostaje zastąpiona czytaniami z dziejów apostolskich, ponieważ wczesny Kościół, umocniony przez Ducha Świętego, jest najlepszym świadectwem zmartwychwstania. Starożytna chrześcijańska nazwa tego święta to Pascha. Wywodzi się od hebrajskiego słowa Pesach, po polsku właśnie Pascha, co znaczy przejście albo wybawienie, co łączy święto zmartwychwstania z wyjściem Izraelitów z Egiptu. Wielkanoc jest sercem chrześcijańskiej wiary. Wyznawcy starego zakonu obchodzili święto Paschy jako pamiątkę jednego wydarzenia w ich przeszłości. My nie możemy świętować Wielkanocy wyłącznie jako pamiątki ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Nie lubię, kiedy ktoś mówi, że obchodzimy święto, że obchodzimy pamiątkiem świąt zmartwychwstania Jezusa Chrystusa albo pamiątkiem jakiegoś innego święta. Pamiątkę to sobie można kupić, jak się pojedzie na wycieczkę i przywieźć do domu i postawić za szkłem, żeby przypominać sobie jakieś przyjemne wydarzenie związane z tym faktem. My święto Zmartwychwstania Pańskiego przeżywamy nie jako pamiątkę, ale jako autentyczne wydarzenie, które żyje w nas i jest w nas. Powtórzę raz jeszcze. My nie możemy święcić Wielkanocę wyłącznie jako pamiątki ukrzyżowania i zmartwychwstania. Doniosłość i moc tego obchodu tkwi bowiem nie we wspominaniu, lecz w aktualnym przeżywaniu przejścia z ciemności do światłości, z mroku śmierci i martwoty duchowej do pełni życia w tym, który zwyciężył i zatriumfował nad grzechem i śmiercią. Bez zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Chrześcijaństwo byłoby rzeczywiście jedynie wspomnieniem pięknej, choć tragicznej historii. Apostoł Paweł mówi bardzo wyraźnie, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 14. Dlatego dziś Kościół na całym świecie ogłasza z radością, Chrystus zmartwychwstał. Chrystus A skoro On żyje, nasza wiara ma fundament. Nasza nadzieja ma sens, a nasza przyszłość jest otwarta. Drodzy bracia i drogie siostry, poranek wielkanocny zaczyna się w niezwykłej atmosferze. Ewangelia św. Jana mówi, że Maria Magdalena przyszła do grobu gdy jeszcze było ciemno, to bardzo ważny szczegół. Wielkanoc bowiem zaczyna się w ciemności, w lęku, w bólu po śmierci Jezusa, w poczuciu przegranej. I właśnie w tę ciemność wchodzi wydarzenie, które zmienia wszystko. Maria Magdalena widzi odsunięty kamień i biegnie do uczniów. Piotr i Jan również biegną do grobu. Ewangelista opisuje tę scenę bardzo dokładnie. Najpierw patrzą, potem oglądają, wreszcie zaczynają rozumieć. W tym opisie znajdujemy krótki, ale niezwykle mocny akapit, Niezwykle mocne zdanie o najmłodszym z uczniów Jezusa Janie. Jest tam napisane, ujrzał i uwierzył. To jest moment narodzin wiary wielkomocnej. To jest ten moment, w którym rodzi się właśnie wiara w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A znakiem tej wiary, pierwszym znakiem tej wiary jest pusty grób to on jest pierwszym świadkiem zmartwychwstania. To jeszcze nie spotkanie z Jezusem kogokolwiek. Ale pierwszym świadkiem, jak świadczy Ewangelia Świętego Jana, jest właśnie pusty grób. Grób jest miejscem śmierci, końca, bezradności. Jest symbolem wszystkiego, co wydaje się ostateczne. Dlatego pusty grób jest tak zdumiewający. Bo oznacza, że dla człowieka, śmierć nie ma ostatniego słowa. Apostoł Paweł powie bardzo jasno, jeśli w Chryst Chrystusie nie ma zmartwychwstania, daremne jest przepowiadanie nasze i próżna jest wiara nasza. Pierwszy Koryntian 15, 14. Ale Chrystus zmartwychwstał naprawdę. I dlatego chrześcijaństwo nie jest tylko piękną ideą, ani moralną nauką. Jest wiarą wydarzenie, które zmieniło historię świata. Pusty grób ogłasza nam jedną prawdę. Śmierć została pokonana. Śmierć została pokonana. Drugi element związany z tymi świętami, z tym wydarzeniem to droga, która prowadzi od patrzenia do wiary. Jak wspomniałem, grób, który jest pusty, staje się obwieszczeniem nowego życia. Staje się pierwszym zwiastunem klęski poniesionej przez śmierć. Pusty grób jest oglądany kolejno przez Marię, Jana i Piotra. Ewangelista Jan używa trzech różnych czasowników, aby wyrazić to widzenie pustego grobu. W XX rozdziale w wierszach pierwszym i piątym zostało użyte greckie słowo blepo, co znaczy widzieć. Natomiast w wierszu szóstym jest greckie słowo teoreo, oglądać, kontemplować, a w wierszu ósmym orao, oznacza widzenie, ale w sensie duchowym, nie tylko w sensie, że patrzę coś i widzę, ale to jest takie widzenie, jak na przykład matka która ma swoje dziecko i widzi już jego przyszłość. Tę przyszłość, która jest jeszcze gdzieś bardzo odległa, ale w oczach matki ona się już realizuje. To są takie trzy sposoby patrzenia na to, co wydarzyło się przy tym grobie. Jan pokazuje drogę Marii uczniów od patrzenia na grób poprzez kontemplację, aż do wiary w zmartwychwstanie. A zatem najpierw jest zwykłe patrzenie. Potem oglądanie i zastanawianie się. A wreszcie przychodzi tego, co się oglądało tak zwanym zobaczeniem przez serce czy zobaczeniem serca. To jest wiara. To jest ten moment, w którym we mnie i w tobie rodzi się ten pierwiastek, który może nam być dany przez samego Boga. I to jest droga każdego ucznia. Wiara nie zawsze rodzi się od razu. Czasem zaczyna się od pytań, od zdziwienia, od niepewności. Tak przecież było z Marią Magdaleną. Tak było z Piotrem i Janem. Ale kto szuka Pana, ten w końcu go znajduje. Wspaniale oddaje treść tej myśli Leopold Staw, poeta Młodej Polski, który w jednym ze swoich utworów poetyckich tak mówi. Kto szuka Cię, już znalazł Ciebie, już Cię ma, komu Ciebie trzeba. Kto tęskni w niebo Twe, jest w niebie. Kto głodny go, jest Twego chleba. Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy. A jesteś światłem w mojej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy. Maria Magdalena nie szła do grobu tylko po to, aby zobaczyć ciało Jezusa. Ewangelia mówi, że ona szukała Pana. Szukała tego, którego kochała. I właśnie dlatego to ona jako pierwsza spotkała zmartwychwstałego. A do tego spotkania Wychodzi poprzez ciemność, która prowadzi do światłości. Na początku dzisiejszego rozważania powiedziałem, że poranek wielkanocny zaczyna się w ciemności. Tak, ale kończy się w świetle. To bardzo piękny obraz naszej wiary. Ciemność Ewangelii Świętego Jana oznacza lęk, grzech, zwątpienie, zagubienie. Myślę, że każdy z nas. Takie momenty miał w swoim życiu. Może ktoś przeżywa nawet w tej chwili ciemność choroby. Może ktoś zmaga się z grzechem. A ktoś inny nosi w sercu lęk o swoją przyszłość. Właśnie w taką ciemność przychodzi zmartwychwstały Chrystus. I mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Dlatego Wielkanoc jest przejściem od śmierci do życia, od lęku do nadziei, od ciemności do światła. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci. Ale Ewangelia przypomina nam jeszcze jedną prawdę. Tę prawdę, którą przed chwileczką wypowiedziałem, że nie ma zmartwychwstania bez uprzedniej śmierci. Jezus mówi, jeśli ziarno, pszeniczne wpadło w ziemię, nie obumrze, pozostanie samo. Lecz jeśli obumrze, przynosi plon obfity. To dotyczy także naszego życia. Aby naprawdę żyć, trzeba czasem umierać. Umierać Swojemu egoizmowi, umierać swoim grzechom, swoim niewygodnym przyzwyczajeniom. I każde nasze nawrócenie, czy każde nawrócenie człowieka jest taką małą paską, jest przejściem od tego, co stare, do tego, co nowe. Co z tego wynika? A misja. Misja, jaką podejmujemy. Imię zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. A naszą myślą jest być świadkami. Świadkami zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Piotr i Jan najpierw pobiegli do grobu z niedowierzaniem. Ale później stali się świadkami zmartwychwstania. Głosili tę prawdę całemu światu i wielu z nich oddało za nią życie. To właśnie dzięki ich świadectwu. Dzisiaj jesteśmy chrześcijanami. Dlatego Wielkanoc stawia nam pytanie. Czy naprawdę z w zmartwychwstanie? Czy ta prawda zmienia moje życie? Komu ostatnio powiedziałem, czy powiedziałam, że Chrystus żyje? Bo chrześcijanin to ktoś, kto niesie światu najpiękniejszą wiadomość. grupie jest pusty. Chrystus żyje. Śmierć została pokonana. Drogie siostry i drodzy bracia, kończąc, chcę powiedzieć, że dziś rano świat może wyglądać tak samo jak wczoraj. Ulice są te same, domy są takie same, ludzie są ci sami, ale historia świata już nie jest taka sama. Bo tej nocy wydarzyło się coś, czego nie można zatrzymać żadna siła. Kamień został odsunięty grob został pokonany, śmierć została zwyciężona. Dlatego od dwóch tysięcy lat Kościół ogłasza światu najpiękniejszą wiadomość. Nie szukajcie żyjącego wśród umarłych. Nie szukajcie nadziei w grobach tego świata. Nie szukajcie życia tam, gdzie panuje śmierć. Chrystus żyje. A Chrystus żyje. Żyje ten, który był ukrzyżowany. Żyje ten, którego grób był zapieczętowany. Żyje ten, którego śmierć miała być końcem i dlatego dziś ten wielkanocny poranek Kościół z mocą woła Chrystus zmartwychwstał. Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Aleluja, alleluja, alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Aleluja, alleluja, alleluja, Chrystus zmartwychwstał. Dlatego wszyscy jeszcze raz z radością powtórzmy. Chrystus zmartwychwstał. aleluja! Chrystus zmartwychwstał. aleluja! Kochani, i na koniec chciałem jeszcze pozostawić i was, i naszych radiosłuchaczy życzeniami na te święta Wielkiej Nocy w roku pańskim 2026. Święta Wielkiej Nocy to czas radości, pełnego wiary, świadectwa o tym, że Chrystus żyje. To, to stosowna pora do tego, by na co dzień przeżywać swoje własne święto zmartwychwstania poprzez odradzanie się w naszych sercach miłości do najbliższych oraz wiarę w potęgę i moc zbawczego dzieła Boga, które pozwala przetrwać najgorsze chwile w życiu. Niech zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas, co jest uśpione. Ożywi to, co jeszcze jest w nas martwe i niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie w radości i pokoju, a prawdziwe duchowe skupienie nad pustym już grobem Chrystusa ukrzyżowanego niech wniesie w nas radosne ożywienie wielkanocnego poranku. Niech tego roczna Wielkanoc przyniesie wszystkim nieco wytchnienia, czas do życiowych podsumowań oraz optymizm na poświęteczne dni. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzę wszystkim znajomym, przyjaciołom, radiosłuchaczom zdrowych i pogodnych dni pełnych wiary, nadziei, miłości, a także radosnego aleluja, przeżywanego w gronie najbliższych. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi. Amen. Amen. Dziękujemy pięknie za te budujące, pełne radości i nowego życia słowa. Odpowiadając na nie, śpiewajmy teraz pieśń, która jest pod numerem 266. Błoga to pewność, Jezus jest mój. Poza protokołem. Podczas tej pieśni zbierzemy kolekty. you <laughs> Drodzy, powstańmy do modlitwy. Boże życia i zmartwychwstania, dziękujemy Ci za zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Prosimy Cię za Twój Kościół, aby wiernie głosił Ewangelię. Prosimy za narody świata, aby zapanował pokój i sprawiedliwość. Prosimy za chorych, cierpiących i opuszczonych, aby doświadczyli Twojej pociechy. Spraw, abyśmy żyli mocą zmartwychwstania i byli świadkami Twojej łaski. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Amen. Wysławiamy Cię, Ojcze Panie Nieba, i tak do Ciebie wołamy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje,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 Amen. Przyjmijmy słowa błogosławieństwa. Niech Bóg pokoju, który przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dał nam żywą nadzieję, napełni was radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech spłynie na nas i pozostanie z nami teraz i na wieki. Amen. Amen. Idźcie w pokoju, napełnieni mocą Ducha Świętego, aby żyć i działać dla chwały Bożej, a o czynieniu dobra nie zapominajcie, albowiem takie ofiary miłe są Bogu. Radosnego Alleluja. Drodzy, na zakończenie już tego nabożeństwa radosnego, wielkanocnego, śpiewajmy pieśń, która jest pod numerem 202, Dzięki Jezu, Drogi Jezu. Wysłuchali Państwo nabożeństwa Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z parafii łaski Bożej w Ostrudzie. Liturgię prowadził superintendent okręgu mazurskiego ksiądz Waldemar Egert. Kazanie wygłosił ksiądz Zbigniew Kamiński, sekretarz synodu Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce.